2 Masa krytyczna biedronkowa zawsze się ziewnie w najgorszym momencie możliwym. Mardy Lechowicz, 29 czerwiec 2011 rok. Dwa dni przed rozpoczęciem podróży pod tytułem 666. Coś tam, coś tam 666, o której wszyscy będą mogli czytać cały czas i śledzić na stronie 666 nawalony.com. A ja będę gadał w masie krytycznej o tym, gdzie jestem i co się dzieje. No to też może być fajne i ponagrywam, a ja nawet a, normalnie. Nie, ale ja jestem poddenerwowany taki, bo dwa dni, już dwa dni do końca, dwa dni i całe wakacje właściwie. Dwa miesiące, podejrzewam całe, może mniej trochę, będę jeździł, bo się uzbierało 200% normy. Brawo! 200% normalnie, to coś jest, nie? I cztery godziny do końca i 200%. Dosłownie, dosłownie. No, no tak jest, No, to nie przeszkadzamy Państwu. Do widzenia. No, także y, będzie trochę tej roboty przez te dwa dni, bo muszę te maile wziąć i zrobić jakąś listę mailingową z nich, z maile od sponsorów różnych i pozapisywać sobie adresy każdego. Także, no, jest trochę roboty. Jest, no, jest, jest. No, także zawsze jest trochę roboty. Ale, ale się będzie działa, a po prostu sobie nie wyobrażam. I za dwa dni już mam jeździć, już jeździć, jeździć. Najpierw do Krakowa pociągiem, bo mam jeszcze koncert po drodze, ale to już w ramach projektu sobie już będę jeździł i No, jeszcze tak pół projektu, a potem już całkiem motorkiem, motorkiem już. Motorek wypróbowałem i jeździ, na razie się wszystko działa i mam sprytne rozwiązania różne takie. No i, no ale, ale po prostu, ja się nie spodziewałem, że to wyjdzie w ogóle do końca. Że, wiem, taką część, ta leniwa część mnie miała nadzieję, że nigdzie nie będę jeździł, że będę znowu siedział na dupie w wakacje i grał sobie w gry. E, co jest strasznie nudne, ale ta moja leniwa część, jak to leniwa część, ona chce siedzieć i nic nie robić. No, ale ja jej nie chcę słuchać. To jest głupia część. To jest część, której nie wolno słuchać. To jest część, która zawsze cię do najgorszego doprowadzi dziadostwa. I będziesz potem leżał na dnie... I jeden już taki się zastanawiał, jak do tego doszło, że ja jestem alkoholikiem. A to dlatego, że kiedyś twoja leniwa część ci mówiła nie idź do roboty. Nie jeździ po Polsce motorowerem. Nie pisz opowiadań, które potem sprzedasz za ciężkie pieniądze. Wszystkim, którzy będą chcieli poczytać, oni będą śmiać, że będziesz zarabiać. Wszyscy będą zadowoleni. I ona mówi, a ja nie, a ja mam to w dupie. Ja będę leżeć, pić piwo i grać w gry. no Więc nie można takiej okazji marnować. Nie. No. A! co? Ja, gdzie są moje dźwięki? Były tutaj moje dźwięki i nie mam już dźwięk. Taka okazja i tak spieprzyć nie ma. Zniknął mi gdzieś. Dobrze, to ja mam takiego newsik, bo ja wiem, że to są straszne tanie newsy. Taki, taka taniocha, najgorsza możliwa na wykopie, brać sobie newsy z wykopu i obgadywać. No, ale czasem są tam fajne newsy, no. wiem, że To jest po najniższej linii oporu, bo już ktoś na wykopie znalazł, wykopało się i tak już wszyscy o tym wiedzą, a ja będę teraz newsa robił. No, ale to mnie zafascynowało, mnie to, nie do końca to, co jest w tym newsie, bo jak ktoś z was subskrybuje albo śledzi wykop, to wie, że w tym tygodniu jednym z najczęstszych, najbardziej wykopywanych rzeczy na wykopie była informacja o tym, jak gość kwaśne mleko sobie kupił, a chciał kupić świeże. No więc kupił świeże, otwiera, a tam jest w środku syf. I on tak pisze, kupuję w waszych sklepach, w waszej sieci, niestety ostatnio spotkała mnie przykra niespodzianka, kupione mleko w sklepie w Opolu nie nadawało się do spożycia, pisze. Początkowo myślałem, że może karton był uszkodzony, ale nie przeciekał ani śmierdział. A ja w środku płyn, przypominający konsystencją kolorem wodę. Wtedy już wiedziałem, że coś nie gra. To tak brzmi, jakbyś jakaś takie dobrawo, girl pisała pani. Już wtedy wiedziałam, że on mnie porzuci. A już wtedy wiedziałam, że on ma krótkiego. Wiem, że już wiedziałam, że jest impotentem. No i on nagrał film, żeby pokazać co bo w środku. Wow się postarał gość, także no, no, jest z reklamacji. Ja tutaj pisałem w blogu na 666nawalony.com ostatnio, jakiego fantastycznego mechanika mieli i <śmiech> mechanik, ów, podejrzewam, najpierw podejrzewałem, że był głuchy, teraz podejrzewam też, że również był i ślepy, albo był głuchy i pijany. Ale coś oprócz głuchoty musiało być, bo, no, na to wskazuje to, że jak ustawił mi obroty na 2,5 tysiąca obrotów na minutę, na, na biegu jałowym, czy na luzie, to, to wynika to z tego, że chyba nie słyszał, że silnik wyje po prostu. I tak chodzi na luzie ma chodzić. Bo zanim go dam do mechanika, to chodził dobrze. A mechanik wziął i go wyregulował. No, także rozregulował, co tylko mógł. I tutaj tak, jakby był głuchy, to by mógł nie słyszeć, że na wolnych obrotach silnik wyje, jak potępiony, ale mógłby to zobaczyć na obrotomierzu. Więc musiał coś mieć ze wzrokiem też, że też nie widział. No i są tacy mechanicy i jak widzimy tutaj ludzie podpadałem, że to trzeba reklamację zrobić. No tak, oczywiście zostawić jeszcze ten sam motor temu gościowi, co go zepsuł, tak? Żeby go jeszcze raz się nim zajął, tak? Także jakby tobie ktoś wykonał operację serca i zaszył skalpel, to byś poszedł do niego, żeby ci jeszcze drugą operację zrobił, tak? No to ja nie chyba już, także nie, nie za bardzo. No bo jak już jest ślepy mechanik to no co, nagle wzrok odzyska? Czy co? No bo jest jeszcze oczywiście alternatywa, że nie był głuchy ani ślepy, tylko był do tego stopnia leniwy, albo yy, mu się spieszyło, albo nie chciało mu się robić, ale ja w to nie wierzę, przecież jest bezrobocie. Nie? No to przecież wiadomo, że się będzie starał o klienta, ten mechanik. No, także co, coś mi tu nie pasuje. No i dobrze, i chodzi o te o reklamację. Poszedłem do tej firmy, bo kupowałem sobie jeszcze tam, co tam kupiłem? E, kupiłem sobie nie kask, jak się nazywa? Kufer, kufer tak, żeby go z tyłu mieć. No i się tutaj ludzie mogą zdziwić, że skoro mechanicy są źli, to w ogóle nie powinienem chodzić, nic kupować. A dlaczego? Kupować mogę, przecież tylko mechanika, nie polecam. Z tej firmy. No i yy, poszedłem i mówię temu właścicielowi czy sprzedawcy, że ja wiem kto to był. No mówię, opowiadam, że to jest mechanik, co nie tego, no nie zauważył, że mi łańcuch odpiłował po, pod nóżka, pod motorem, ten co się staje, tej stopki? Wypiłował po prostu mi, no. Nie zauważył? No sorry, no bez jaj. No łańcuch mi wisi cały czas się trze o coś, jakąś metrową część. Bez jaj. Coś nie tak, nie? mówi, no, to sprawdzę, zobaczę coś, no nie, może jej sprawdzi, może go wywali, nie wiem co, może go nakryje jak chleje w pracy albo coś, a może nic nie zrobi, no, co bardziej też jakoś by mnie nie zdziwiło. No, dobra, i teraz ten gość tutaj, co pisze na bied o Biedronce z Mlekiem, to on jednak się wziął i postarał, zrobił reklamację, to no, nie wiem, może ja też jak powinienem wziąć i zrobić, sfilmować, jak łańcuch obciął mi tutaj kawałek stopki, nie, nagrać, jak mi chodzi na wolnych obrotach, że to są, za przeproszeniem, wolne obroty. To się powinno nazywać szybkie obroty w takim wypadku. No i że mi urwał kierunkowska z lewy tylny, albo co jeszcze tam Cieka z ciekawszych rzeczy było? No, że się coś tłucze z przodu, też nic nie zrobił, miał się zająć, nie zajął się. No, nie, no, ale ja nie robię, bo nie mam czasu, no, ja mam jeździć, ja sam sobie naprawię, bo ja już nie mam czasu. Się dubać z tym, a gość miał czas. I to jest właśnie chyba. No się zastanawiam, kto pisze te wszystkie reklamacje do tych sklepów. Czasami się kupuje, nie? Jakiś badziewne coś tam, jogurt czy coś tam. Pisze, jeżeli coś nie działa, to proszę pisać, dzwonić, telefonować. Tutaj numer i wszystko i tego. I my chętnie porozmawiamy. No kurde, ja nie mam czasu gadać o każdym jogurcie, który mi nie smakuje, albo coś tam jest nie tak, no. A oni chcą, no. No więc się zastanawiam, kto to są ci ludzie, co piszą, czy w ogóle tacy są. No i się teraz z wykopu dowiedziałem, że są. Jednak. Jednak są. No i pan pisze, co pisze szczerze, lubi kupować mleko w Biedronce. No ja on się nie przyznawał, ale jak lubi, to trudno. Widać, nie, Biedronka już nie jest taka passe, tylko teraz jest trendy Biedronka. No i nagrał ten film i on wysłał i... no i tego. I teraz to, co mnie tam zafascynowało i o czym chcę powiedzieć, to to, jak oni odpisują. Jak Biedronka odpisuje, że w ogóle odpisuje, no to jest plus, że odpisuje. Ale ja bym chyba wolał, żeby nie odpisała. I to, ten, to coś ma większość polskich firm. I od tego ja dostaję nerwicy. Po prostu nie mogę słuchać takiego bełkotu. Bo napisali tak. Uwaga, cytuj Szanowny panie, w imieniu dyrekcji firmy Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. Z dużej litery wszystko. Pragniemy podziękować za kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Z dużej liter) Sieci sklepów Biedronka z bardzo dużej litery. Zapewniamy, że każdy sygnał ze strony naszych klientów z dużej, wiel, wielkiej litery ogromnej i z dużej takiej szanowanej litery, takiej pełnej szacunku. Każdy sygnał ze strony naszych klientów dotyczący produktów dostępnych w sklepach sieci Biedronka jest dla nas bardzo ważny i dokładnie analizowany przez kierownictwo firmy. I to po co piszą ten wstęp? Każda firma, która ma ki w dupie pisze ten debilny wstęp. Po co taki głupi wstęp pisać, że nie wiem, ktoś czyta taki wstęp i myśli, że to jest wielka super firma, bo umie napisać taką bzdurę, która nic nie znaczy? Tak na pewno wszystko ważne, bardzo dokładnie analizuję przez kierownictwo firmy. Tak już widzę, właściciel firmy Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. siedział po nocach i nie mógł spać, bo przeczytał o tym, że jakiś facet z Opola miał w jednym kartonie nieświeże mleko. No to czy, oczywiście, no przecież jest bardzo ważny ten głos, tak napisali. Głos naszych klientów z Polski, których mamy 5 milionów codziennie, jest bardzo ważny i dokładnie analizowany przez kierownictwo firmy, która jest za granicą w ogóle. Więc on ma, do, on ma takiego, tłumacza ten gość na pewno, kierownik firmy Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. Siedzi sobie cały czas w biurze i czyta tylko od ludzi takie maile I ogląda filmy z nieświeżym mlekiem, z tłumaczem, zaraz który siedzi koło niego, bo nigdy nie wiadomo, kiedy klient przyśle y, jakąś tam skargę na przykład albo coś. No i co? No i no i, i pisze. W odpowiedzi na zgłoszenie pragniemy wyrazić ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji. To jest też idealne zdanie. Uczcie się ludzie. Jak będziecie mieli firmę, to pisze takie zdanie na wszystko. Cokolwiek by wam coś napisał, w ogóle automat może odpowiadać, nie? Znalazłem gówno w waszej zupie. I pisze, a ty piszesz tak. W odpowiedzi na zgłoszenie, pragniemy wyrazić ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji. Albo napisać, moja żona kupiła u was jogurt, potem go wypiła i jogurt przeżar jej wnętrzności. Na przykład. Albo, że zaraziła się tasiemcem. Albo, jak przechodziłam, weszłam do sklepu, to ekspedientka najpierw trzasnęła mnie w pysg, potem ściągnęła majtki i nastrała mi na głowę. To ty piszesz tak. Szanowny panie, w imieniu dyrekcji firmy Jeronimo, pragniemy podziękować za kontakt z usług Usługi Klienta sieci sklepów Biedronka. Zapewniamy, że każdy sygnał ze strony naszych klientów o ekspedientach strających nam na głowę dotyczący produktów oraz zachowania naszych ekspedientów jest dla nas bardzo ważny i dokładnie analizowany przez kierownictwo firmy. W odpowiedzi na zgłoszenie pragniemy wyrazić ubolewanie z powodu eksperjenta, który, nie już się tu pisze ogólnie, z powodu zaistniałej sytuacji, zaistniała sytuacja dotyczy wszystkiego. Jednocześnie prosimy o podanie szczegółów dotyczących produktu, w tym wypadku mleka, ale może sobie dotyczących zachowania, to znaczy wieku pielęgni tego, nie pielęgniarki yy, grupy, krwi jaką ma oraz konsystencji gówna, które się znalazło na państwa głowie. Powyższe informacje pozwolą nam na szybką reakcję i wyjaśnienie problemu. Prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego, aby móc jak najszybciej wyjaśnić tę przykrą sytuację. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za kontakt z Biurem Obsługi Klienta, szefostwo firmy Biedronka. No i co dalej było w tej historii z mlekiem, akurat to się dobrze skończyło, ale co mnie aż zaskoczyło nawet, że... Dobrze, właściwie. No i tam, no ale to nie zmienia faktu, że oni piszą jak potłuczeni po prostu, nie piszą jak ludzie, tylko jak jakieś automaty, no co, nie da się normalnie człowiekowi powiedzieć, czy to się już firma straci renomę, kiedy zacznie mówić jak człowiek, są amerykańskie firmy, które się zachowują jak ludzie, Amazon.com jest tego znana, że piszą do ciebie jak człowiek, piszą firma, w której ja mam hosting, jedna i druga. Każda odpowiada normalnie. Są duże firmy. Firma GoDaddy, gdzie mam domeny, normalnie piszą, jak do człowieka bez... Szanowny panie, który do biura obsługi na bla, bla, bla. Wszczom angielsku w ogóle nie używa się takiego języka, bo brzmi koszmarnie, jak jakiś prawnik. To jest odpychające. Nigdy nie chce być klientem takiej firmy, która do ciebie pisze jak prawnik. Kiedy się ci ludzie tego do cholery jasnej nauczą, żeby się zachować jak ludzie, bo jak ludzie mają kupować u nich, to chcą kupować od ludzi. Ludzie lubią ludzi, no... Ludzkie podejście, nieformalne. Skąd ten formalizm popieprzony jest, no? No ja wiem skąd. Z PRL-u, no. Tak. No ale on wysłał. Powiedział, że tak, jeżeli naprawdę pan od mleka, jeżeli naprawdę chcecie się dowiedzieć, to wystarczy go pobrać, ten filmik i obejrzeć. Tam jest, co tam jest, numer partii i data spożycia sąd. No ale napisał, przepisał i wysłał. A oni piszą tak. Jak mogą pisać jednak? Biuro obsługi klienta Biedronka? mamy powiedzieć Cześć ktoś tam, nie? Albo witamy chociaż nie. Szanowny Panie, z dużej te. W imieniu dyrekcji z dużej firmy, firmy z małej. Jeronimo Martin z dystrybucja SA znowu, nie? Pragniemy podziękować za kontakt z biurem obsługi klienta, sieci sklepu Biedronka. Nie nie, czy to jest jakaś mantra? Czy to się. Może człowiek się tak przedstawia za, za każdym razem. Nie nie, może ten człowiek to pisze to? To przyzwyczajnie już potem tak do żony mówi. Żona mówi, chcesz jeździć pomidorową czy ogórkową? A on mówi: W imieniu dyrekcji firmy bla, bla bla bla pragnę podziękować ci, droga żono, za kontakt z biurem obsługi klienta sieci sklepów Biedronka. Nie? Albo nawet już tak o sobie mówi. W imieniu moim własnym oraz moich dzieci i twoich też droga małżonko, pragnę podziękować ci za kontakt y, ze z Twoim mężem. W związku z zaistniałą sytuacją y, Mam, yy, pragnę poinformować, że dzisiaj zjemą zupę pomidorową, na przykład. Nie, nie jest tak cały czas takie bredzenie. No bo, pff, kurde, macie, tam są ludzie, jacyś, czy są roboty z firm z, z firmy, Futurama, future, future, czy jak tam nazwa. Nie, to z Future rama, tak, albo illusion na robo, roboty. Więc nie wiem, jakie tam są roboty, ale tam są roboty, to nie są ludzie. Ludzie tak nie mówią. To nie są ludzie. W firmie Biedronka pracują roboty, uważam. Od tego momentu będę podtrzymywał to zdanie. No, a ta historia z wykopu skończyła się tak, że y, oni tutaj oczywiście w związku z zaistniałą sytuacją, zawsze to w związku z zaistniałą sytuacją, to w każdym mailu trzeba pisać w związku z zaistniałą sytuacją z powodu zaistniałej sytuacji, w związku z zaistniałą sytuacją. Jakiś ubogi język polski naprawdę, u, zaistniałą sytuacją, no. ja przychodzi facet do domu i widzi, że żona z jego kolegą siedzi i mówi do niej: w związku z zaistniałą sytuacją dam ci poryju, a jego zastrzelę. W związku z zaistniałą sytuacją, ja nie będę kupował w filmie Biedronka, bo jak do mnie napisze biuro obsługi, to nie wytrzymam nerwowo. W związku z zaistniałą sytuacją. Nie. Jak potem będzie sąd ostateczny, to będzie stała tam. Bóg przed nim i mu mówi, co zrobił na ziemi. I Bóg powie tak. W związku z zaistniałą sytuacją, wrzucam pana do piekła. Dobranoc. Biuro obsługi klienta niebo. SA. Ech. Firma Jeronimo, prawda, ze swojej strony dołoży wszelkich A To nie tylko. Firma Jeronimo z dystrybucja, ze swojej strony dołoży wszelkich starań, by poczuł się panu usatysfakcjonowany sposobem rozwiązania tej sprawy. Mówi. No. Więc on napisał. Witam oczywiście, że tak, pozdrawiam, do widzenia. Tak napisał, czekaj. I to pisze w miarę średnio przeciętnie normalny, sztywno, sztywnościowo człowiek. Pisze tak, witam, zaczynam. Mówi oczywiście, że tak, można przydać Procentowi pozdrawiam, do widzenia. I to już jest drętwe. Ale to jest normalne. To ludzie tak mówią, może być spoko. Nie wiadomo, z kim się ma do czynienia. Ale takie bredzenie... W imieniu dyrekcji firmy wypoczął się pan usatysfakcjonowany z rozwiązania tej sprawy. W związku z zaistniałą sytuacją firmy, obsługi, działem klienta, sieci, sklepów, dystrybucja, dronka. Nie da się tego wytrzymać. No. I na tym etapie, pisze pan, od mleka korespondencja z biurem obsługi klienta Biedronka została zakończona. Uchwała chwała Bogu. Ale potem... Przyszedł facet z firmy Mlekpol, Mlekpol. I, i zapytał, czy zgłaszał reklamację i przyniósł cały karton mleka. I, i nie bredził przy okazji właśnie takich rzeczy, także za koszt jednego, koszt jednego kartonu to niecałe dwa złote. Nie, ja nie wiem jak to działa, ale w każdym razie postarali się o klienta zadbali o jego dobro i firma Mlekpol ma u mnie bardzo dużego, wielkiego, ogromnego plusa, bo w końcu firma, która no naprawdę na dłuższą metę przetrwa wszystko, bo ta firma lubi swoich klientów i klienci na pewno docenią taką firmę i jeszcze się rozniesie to po świecie, także Mlekpol, duże dla Was. Brawa są. Dobra, tam większych nie mam akurat pod ręką, ale możecie sobie dopisać, a Biedronka to możecie dostać najwyżej I ja mam takie fajne informacje, więc jak po pierwsze ja chciałem powiedzieć, że masa krytyczna ma za mało komentarzy, bo ja dzisiaj nagrywałem y, dla Krzyszmana, nagrywałem gościnnie u jego, u niego będąc podcaści, jego nagrywałem na Z okazji 50 odcinka. Po czym po nagraniu godzinnym on mi powiedział, że y, wiesz co, bo to jest odcinek 45, a odcinek 50 to będzie po wakacjach. No to dzięki, że mi to powiedział, bo ja w odcinku mówiłem, że no właśnie zaczynam za dwa dni podróż, prawda, przez całe lato, no a on to będzie puszczał, bo jak już się ona skończy, no to takie trochę dziwne. Ale przy okazji takiego gadania ja sobie uświadomiłem, jak fantastycznym podcastem jest masa krytyczna i ile tutaj radości jest z tej masy krytycznej dla ludzi, jak ona bardzo wciąga, jak mało jest dłużyzn, jak niewiele jest nudziarstwa, jak szczęśliwi są ludzie, kiedy słuchają w połowie odcinka o tym, że powiem wam teraz coś ciekawego i coś się będzie działo dzwoni do mnie telefon, ale go nie odbieram i na przykład to, że ja nie odbieram telefonów w trakcie, to też jest plus, że sam odbieram, ale rzadko no. więc ponieważ jest tak fantastyczne, to ja myślę, że to trzeba rozwijać, moją działalność gadaniową moją e, coś, programy tworzyć jakieś rozrywkowo jakieś tam, a może nie, ale chyba tak ale ja myślę, że bardziej jednak trzeba się przygotowywać jednak, a nie improwizować, tylko mieć coś przygotowane. jednak przygotowane to coś w tym jest, nie? Takie przygotowanie, które doprawione jest nutką improwizacji, może coś w sobie mieć, czyli no więc pisałbym was o zdanie, ale że wasze zdanie mnie tak średnio interesuje, bardzo mnie za to interesuje, zdanie CCCP jak mówiłem w ostatnim odcinku, czyli Creative Community of creative people, nie wiem, coś jest nie tak, respectable community of creative people, ich zdanie mnie najbardziej interesuje. Ale nie, tak naprawdę tu mnie interesuje zdanie każdego człowieka, czy rzeczy przygotowane nie są lepsze jednak niż takie improwizacje, takie gadania? Nie wiem, to ma klimat, klimat ma, ale jednak tak przygotowane, porządnie coś tam zrobić, są tematy wybrane, to jednak jest śmieszniejsze, bo zawsze tam jest czas dopracować, nie? No i ja tutaj mam, znalazłem jedna, jednocześnie to jest taki szereg zbiegów okoliczności, które mogą sprawić, że, że znowu zupełnie obiorę kierunek działalności. Więc to jest ważne. Tutaj się coś się dzieje. Wiedz, że coś się dzieje, no. No i jak już wiesz, że coś się dzieje, to ja powiem, co odkryłem. Odkryłem taki program, strasznie drogi jest niestety, Wirecast. I on jest drogi, ale on jest no, bardzo dobry, trzeba przyznać, ten program. I ja może za jakiś czas będę się zbierał powoli na niego, żeby sobie go kupić, bo ja wierzę w kupowanie programów, a nie w ściąganie piratów, zawirusowanych przy okazji jeszcze. No i, i drogi, dobra, ale nieważne ile kosztuje, o, o co chodzi. O, to jest program do obsługi nadawania, z obrazem znowu. I, i może jednak to jest dobry pomysł, żeby wrócić do tego obrazu, bo jednak co obraz to obraz Nie, tylko że musiał mieć miejsce na obraz i tutaj się nowa nowy okoliczność nowa pojawiła, nowy zbieg okoliczności, że być może będę miał miejsce i jakby miał miejsce i jakby jeszcze coś się zdało i jeszcze jakby trzy inne zbieg okoliczności nastąpiły i jakbym znalazł ten program Wirecast który musiałbym mieć to masę krytyczną albo inne programy bym nadawał z obrazem obrazem i może na żywca, a może przygotowane wcześniej, ale raczej na żywca yy, z nagrywaniem i odcinkami późniejszymi. I tak sobie właśnie o tym myślę. Tak sobie dumam. Tak po prostu myślę, to co? Czy to by nie było fajne? Może było jednak fajne. Może mogło być fajne, czy nie byłoby fajne. I tak nie wiem. Właśnie. Byłoby fajne, czy nie byłoby fajne? Bo to jest kolejny krok w rozwoju moich różnych programów. I jeszcze wiecie coś? Nie? I tak sobie oglądam program yy, Daily Show. TheDailyShow.com się nazywa. The Daily Show. I The Daily Show mnie tak zainspirował strasznie, bo to jest coś, co ja właśnie chcę zrobić. To jest co, to, co, do czego chyba dążę nieświadomie. Do programu The Daily Show. O, to pan zaśpiewa. Opowiem o programie The Daily Show. Program The Daily Show y, jest... Y, to są takie newsy, ale takie rozrywkowe newsy które to newsy popierają się na tym, że jest prowadzący który jest śmieszny, jest fajny i fajnie to wszystko gada i przy okazji jest inteligentny ale to ma być rozrywkowe i to jest kurde to co ja robię ogólnie i to co jest co ja bym mógł i chciałbym robić no tylko to takie drogie jest wszystko i wymaga tylu rzeczy, ale nie wiem, że to by było fajne bo ja nie wiem, to się trzeba przygotowywać wtedy właśnie, o, to przygotowywanie się no kurde kolejna rzecz, kolejna ilość roboty ale to jest chyba do zrobienia. Nie? Ja musiałem scenariusz mniej więcej napisać, parę tematów i jedziemy, jedziemy. Czy to by było fajne? Nie wiem. Wiecie co, bo nie ma w Polsce takiego programu jak The Daily Show. Nie wiem, może na Comedy Central coś nadają, ale jak ja znam te programy na Comedy Central, to, to to będzie żenujące. Bo w Polsce nie ma takich ludzi. Znaczy gdzieś są, ale oni nie są nigdy w telewizji. Nie wiem czemu ich nie ma. Oni nie są tam, gdzie powinni być. No w Stanach są na przykład. Na przykład John Stewart, który prowadzi The Daily Show, albo Colbert, Colbert, jak on się nazywa, jakiś tam Colbert, yy, prowadzi Colbert Report. To są właśnie tacy ludzie, tacy showmeni, którzy są śmieszni jednocześnie, mam poczucie humoru i umieją przygotować sobie taki fajny program. I taki fajny program, to, je, to jest najwyższa forma programu. To jest jednak, to nie taka mała mała, maleńka, masa krytyczna, tylko to jest taki program. I to jest taki program, co można wszędzie puszczać już i każdy może przyjść. Nie trzeba mieć jakiejś wiedzy tajemnej typu wiedzieć, co to jest podcast i RSS, tylko wchodzisz na stronę, puszczasz play i ten. No i teraz to jest, to jest marzenia takie moje. Tak się myślę o tym teraz. No tak myślę se. Myślę se tak. W ogóle to ja nie wiem, co, po co o tym gadam. Nie, no bo ja się tak dzielę. Dzielę się z na żywo. Bo teraz to ja w ogóle się nad tym nie mam czasu zastanawiać. Nikt tak, ta myśl dojrzewa. I może ta myśl dojrzeje. I można się spodziewać nowości większych rzeczy, które ja robię. Będę robić większe rzeczy, bo może, może ja nie jestem aż taki malutki człowieczek. Bo mnie zainspirowało, opowiem, zainspirowało mnie cała ta historia z tym projektem, droga wojewódzka 666 mnie zainspirowała. To mnie zainspirowało. Byjcie na tej stronie Polak Potrafi? Polak Potrafi. www potrafi, www.polakpotrafi.pl no Wejdźcie i zobaczcie. Tam są różne projekty. No i tak, no i co? No i co, no i są gry, eventy, największy polski serwer Minecraft, ktoś chce zrobić wyprawy dookoła Polski, jakąś taką anemiczną trochę. I różne są projekty i są tylko dwa, które się cieszą powodzeniem. I oba z tych projektów to są właśnie projekty, gdzie yy, no są robione tak, jak powinno się robić te projekty. To i Ten mój i ten pani Miss Polski, co podbija USA, no ale jej to nakręcił ktoś tam, kto się bardziej na tym zna, nie? No, ale chodzi o to, że w jednym i w drugim ludzie mają taką, ci co robią projekty, to zarażają tą pasją i mają chęć do zrobienia czegoś, są, mówią osobiście i z emocjami i wszystko. I tak sobie, ale nie o to chodzi, chodzi o to, że to są te dwa, jestem wśród tych nielicznych, udanych projektów, które ewidentnie działają i się zarażają ludzi. I ludziom, ludzi przyciągają i ludziom się to podoba. I o co mi chodzi? To mi zainspirowało, że, że jednak uwierzyłem, że jestem w stanie, no, że mi się to udaje, że potrafię, że ludzie potrafię zarazić, że zachęcam, że oni we mnie wierzą, no. To może mi się uda też, bo ja nie robię większych rzeczy, dlatego, bo ja w siebie nie wierzę, jak już gdzieś pisałem znowu na blogu. I teraz zaczynam uwierzać w siebie, uwierzać zaczynam, no. No. No zaczynam, No. No. żeby spróbować, no nie, tak naprawdę Joda miał rację Joda, który powiedział w filmie w filmie, w której filmie? w New Hope chyba czy w którymś, tak, jak ćwiczył młodego Skywalkera jak podnosić za pomocą The Force statek kosmiczny czy tam, jak on się tam nazywa fighter, nie wiem no, to jak go podnosić miał, to mówił tak do or don't do, there is no try nie, no mówię odwrotnie Don't try, there is no try. Do or don't do. Coś takiego mówi. Nie wiem jak mówi, chyba z wymową dobrą, tylko gramatycznie niepoprawnie. Co też jest zastanawiające, jak taki mądry joda może być aż tak mądry, a nie potrafić mówić poprawnie po angielsku. No, To nie wymaga aż takiej mądrości, a ja jednak nie potrafi. No ale może ma nawyki takie, nie, że o to chodziło. No to znaczy każdy mędrzec ma problemy językowe, na to wyglądałoby. Co mnie znowu z kolei zachęca do pisania książek po angielsku, bo będę popełniał wiele błędów, więc pewnie tak jak Joda będę bardzo mądry, to będzie dowód na to. Jestem inteligentny, przecież ten facet nie umie pisać po angielsku. Czyż to nie jest dowód dostateczny, że to jest geniusz? No, oczywiście, że geniusz. No. No i ten projekt, że 20%. 200%, fantastyczne, niesamowite, udało się wszystko. I ludzie, zachęca, tyle ludzi. Chcę jednak pomagać innym ludziom i chce brać udział w projektach. No ja mam taki, kiedyś się y, ktoś mnie poprosił, właśnie jakiś komentarz na temat właśnie tego startupu Kickstarter i Polak Potrafi. Kickstarter to jest pierwowzór tego Polaka Potrafiącego. No i mój komentarz odnośnie tego, czy to by się w polskich warunkach przyjęło, był taki, że ja nie wiem, e, bo na dwoje babka wróżyła. Bo że z jednej strony Polacy lubią pomagać innym ludziom, że tam Jure Gowsiak jest dowodem, nie? A z drugiej, z drugiej są tacy, że tu wolą, żeby sąsiad złamał rękę, niż żeby mi się coś tam... Znaczy, żeby sąsiadowi zdechła jedna krowa, niż żeby mi się trzy urodziły, nie? Tacy są trochę i z trochę, trochę tacy są. Ale ten teraz teraz ten projekt pokazał, że mimo, że to jest dopiero świeża strona, Polak potrafi, to jednak znalazło się tak dużo ludzi, którzy wierzą w projekty innych i chcą być zaangażowani. To jest po prostu fantastyczne. Jednak są tu fantastyczni, fajni ludzie w Polsce, no? I teraz jest pytanie, tylko dlaczego tak mało dobrych projektów? Bo na stronie kickstarter.com, to ja wiem, no, co drugi projekt jest dobry, jest po prostu dobry, są dużo lepiej zaprezentowane i ludzie wiedzą, jak to prezentować, żeby przyciągnąć uwagę i one w ogóle są fajniejsze, jakieś inicjatywy są większe, były bardziej kreatywni ci ludzie. a są jakieś takie lipne, no, Taki, takie nijakie. Znowu, one są takie, jak listy od tego biura z Biedronki. Takie. szanowny panie, jesteśmy zainteresowani zrobieniem projektu pod tytułem parę zdjęć. I, tak, no i no to, no to dołóż się nam, będziemy zobowiązani z poważaniem ktoś tam. No i ile daje ktoś na takie? No na takie coś to dał 11% jest akurat tego co potrzeba, czystówki, no, więc słabo, eee, no. I, I co? No to może efekt, może, może właśnie, może to jest Eldorado, taka polska. Może ja niepotrzebnie myślę o tym, żeby zaczynać po angielsku pisać książki, albo robić po angielsku, bo jednak tu jest masa ludzi, którzy chcą jakieś fajne projekty, brać w nich udział, albo je śledzić, albo nie wiem, no, kupować moje książki może chcą też, nie wiem, czy chcą. Może chcą. Może chcą programy typu The Daily Show, tylko że po polsku. Może chcą, no, nie wiem. Myślę, że właśnie chcą coraz bardziej. Tylko tych, co mają fajne projekty, jest za mało. O, I to jest tak naprawdę problem, że jest mało ludzi kreatywnych, ale tych, którzy by chcieli korzystać z tej kreatywności, jest dużo. Co o tym? Myślicie? Ja nie wiem, ale możecie mi o napisać. I napiszcie mi teraz, tak? Poważnie się pytam, zupełnie. Niech mi to da do zastanowienia. Piszcie na stronie wwwmasakrytyczna.com. Czy w Polsce jest dużo ludzi, którzy chcą korzystać z kreatywności, z kreatywnych projektów? Czy mało, czy jest właśnie problem większy z tym, że to nie ma kto tworzyć tych projektów kreatywnych, jest za mało ich, a nie tych, co chcą je wspierać i z nich korzystać? Takie pytanie. Wiem, że jakieś za długie trochę, ale nie chcę mi się skracać teraz, bo mi zasło w gardle i już chcę skończyć. I dźwiękami kończącej to wszystko, a idy będziemy się zbliżać powoli ku końcowi. Nie, to było bardzo złe zdanie. Co oznacza, że znowu jestem geniuszem dziennikowym. Dzien dziennikowym? Jakim dziennikowym? Jestem geniuszem językowym, tak. Bo znowu popełniam błędy gramatyczne. I tutaj jest znowu minus dla wszelkich szkół. Wszelkich szkół, które uczą ludzi poprawnego mówienia po polsku i robią rozbiory gramatyczne zdania na przykład i to robią błąd, bo przecież skoro Joda, który osiągnął tak wiele w życiu, nie mówi dobrze po angielsku, a jednak jest rozpoznawalnym na całym świecie człowie... nie, nie człowiekiem kim on jest, właśnie nie, nie wie kim on jest, jakimś stworkiem, stworkiem to tym bardziej my nie powinniśmy się przejmować tym, że mówimy z błędami, właściwie przeciwnie, powinniśmy robić jak najwięcej błędów chociaż nie, nie jak najwięcej, bo Joda robił tak w sam raz błędów Musimy robić w sam raz błędów. Wtedy będziemy mądrzy i silni jak Joda. Jest tylko jedna logiczna odpowiedź. I tą odpowiedzią jest masa krytyczna. Na stronie www.masakrytyczna.com się znajdująca i dzięki tej masie krytycznej macie co dzisiaj słuchać, już jeszcze przez kilka tylko minut, stojąc w korku. Ja tu przypomnę, jak należy słuchać masy krytycznej. Należy jej słuchać stojąc w korku. Albo podróżując rowerem do pracy, albo do szkoły. Bo długość jest akurat taka wymierzona właśnie po to, żeby, no tak mniej więcej w korku się przedostać, dojechać. Tak w średniej wielkości mieście, albo w większym mieście raczej, bo to 30 parę minut będzie, 40 niecałe, no to bardziej tak. No ta, ta jest taka, ta po to jest masa krytyczna, tak jej należy słuchać, tak. Ta. No i ja sobie jeszcze myślę, że, no coś za głośna jest ta muzyczka, że ja sobie myślę tak, że marnują się te wszystkie serwisy, właśnie jak już wracając, do, wracając do poprzedniej myśli, marnują się serwisy typu Justin TV i Ustream i tak dalej, w których można na żywo gadać i one zapewniają samą infrastrukturę, która, to infrastruktura taka informatyczna, jest bardzo droga tak naprawdę, gdyby to chcieć samemu zrobić takiego Justin TV. Bardzo, bardzo droga i dużo pracy wymaga i osobnego technika jeszcze i takich tam. A to jest za darmo, trzeba korzystać, korzystać trzeba. Więc jak prowadziłem Noce na Odwyku, przez Justin TV właśnie, sobie niedawno patrzyłem na statystyki, jak tam było, no i tam słucha, tam kilkadziesiąt osób se słucha skromnie, i od te, któregoś momentu jest taki wzrost, nie no, 70 osób. Potem gdzieś tam pierwszy raz ponad 100, i tak coraz bardziej rosło. A potem, a potem przestałem robić noce na odwyku. No i przestałem już. I na razie ich nie ma, ale chyba będą. No i co, co ma być? Co ma się dziać z masą krytyczną, z tym przestarzałym pomysłem, który się opiera na tym, że podcasting w Polsce kiedyś będzie super popularny, na tej w założeniu, które oczywiście okazało się, jak często bywa byzdurą w ogóle, złudzeniem jakimś tylko optycznym, bo niestety podcasty nie stały się tak popularne jak blogi i kiwi dlaczego, kiwi, kiwi. Nie, wiadomo. Jedno się ludziom podoba, inne się nie podoba. Tak naprawdę co do blogów, to ja też nie wiem, czy to ludzie tak właśnie za bardzo czytają, bo to, że piszą, to jest jedna rzecz, ale to chyba nikt tego nie czyta. Oprócz tych, co to piszą. Albo tak nawzajem siebie wszyscy czytają. Także nie wiem. Nie wiem. Ciekawe, czy blogi piszą tylko ci, co... Nie, czy blogi czytają tylko ci, co sami piszą blogi. Bardzo możliwe, bo podcastów, przynajmniej niektórych, słuchają tylko ci, co sami robią jakieś podcasty, co jest dosyć jednak żałosne. Trzeba przyznać, bo to jest takie obracanie się w zamkniętym kręgu, w zamk zaklętym i takie robienie sobie dobrze. Po jakimś czasie, to taka grupa tworzy sobie własny język No i potem zaczyna mówić już tylko w tym języku. Co widać po niektórych grupach w kościołach chrześcijańskich, że się takie coś tworzy i mówią z własną gramatyką. Stosują źle przyimki. Na przykład jakieś głupkowate powiedzenie mówić na językach, zamiast mówić w językach. To też właśnie z tego zamknięcia się bierze. Ja Można mówić na języku. Mówię na języku polskim. Zawsze mnie to wkurzało. Wkurzało mnie też to, to takie idiotyzmy, takie głupkowate błędy, które nie mają żadnego w ogóle uzasadnienia. Żadnego nie mają, kompletnie. I robią... Nic dobrego z tego nie ma, że się mówi błędnie i jeszcze wszyscy się wszystkich nakręcają, żeby dalej tak mówić błędnie, zamiast żeby jeden przyszedł mądry powiedział, ludzie, mówcie jak ludzie, a nie róbcie z tego wszystkiego jakiejś sekty, która ma własne języki i własną gramatykę. Nie? To bym chciał, ale to na inny temat, z odcinek. A ja dziś chciałem powiedzieć, że, że kończę i że wybieram się, uwaga, uwaga, pierwsze wybranie, wybieranie się moje, pierwsza wyprawa moja w ramach Drogi Wojewódzkiej 666 odbędzie się ku zaskoczeniu może niektórych pociągiem. I będzie to podróż, pierwszy kawałeczek podróży do Krakowa, ale tylko na dwa dni, gdzie już zacznę gadać z ludźmi, i zacznę już coś pisać i... I, i co? Właściwie... I co? Nie ja wiem co. ważne pisać. I będzie koncert. Na Krakonie będę i to tyle. A potem wracam i potem jadę już motorkiem na północ. I będzie się działo i będę pisać. Także prze, prze, na chwilowo, na najbliższe dwa miesiące wchodzę w tryb pisarstwa i pisania. Nagrywam sobie tam przy okazji, ale głównie zajmować się będę myśleniem, pisaniem, wymyśleniem historyjek i tylko tym. No to dobra noc Komentarze piszcie. Pamiętajcie, www.masakryczyna.com Wysiadam z pociągów, nie na sobie mieście, muszę z kontrabasem. Dłuższą chwilę stara się zorientować w troma i w stronę. W końcu pyta, postyrającego ściany dworca kolejowego pijaczka. panie jak się dostaję do harmonii? Ćwiczyć, górba, czy